Dziękuję, Sylwia. Witam. Mam na imię Kasia, jestem alkoholiczką. Mam też inne uzależnienia. Jestem tu pierwszy raz właśnie na, na, na tym meetingu. Cieszę się, że mogę się z wami podzielić sobą. Ja ten przejdę do kroku piątego, to ta, w takim dużym skrócie, jak do tego doszło, doszło, czy jak doszłam do tego, że jestem osobą uzależnioną. Yy, mianowicie, yy, było, yy, było to dla mnie ogromnym zaskoczeniem, właśnie, yy, że, że można nazwać siebie alkoholiczką, kiedy się nie jest yy, osobą yy, z domu takiego, gdzie, gdzie ten alkohol jest codziennie używany. Mi się zawsze kojarzyło, yy, człowiek alkoholik kojarzył się z osobą, która która musi y, ten alkohol używać codziennie, która, która jest y, na przykład bezdomną, tak? Która traci wszystko y, Nie ma pracy, jest zaniedbana I, i, i, i mając taką wizję właśnie y, alkoholika, ja y, Nie chciałam dopuścić do tego, że Że ja jako osoba, która ma pełną rodzinę, ma, ma, ma pracę, y, ogólnie y, status materialny ok, i y, y ja mam być alkoholiczką, tak? Y, jeszcze do tego moje picie ograniczało się y, właściwie do weekendów, kiedy to, wracając y, z pracy właśnie po całym tygodniu, gdzie, gdzie pracowałam dość intensywnie, y, Musiałam właśnie jakby ogarniać e, rzeczywistość domową, a e, przedwójca dzieci e, było to e, sporo pracy i przy domu, i mnie to po prostu przerastało. Nie? E, generalnie, e, ja e, używałam tego alkoholu po to, żeby żeby się wyluzować, tak, żeby z, znieść to napięcie emocjonalne, napięcie y, w ciele, y, bo jestem osobą taką, y, która została zdiagnozowana kiedyś jako lękowo-depresyjna, więc, więc y, wszelkie właśnie bodźce, wszelkie napięcia, lęki, to wszystko idzie w ciało, nie? A po tym alkoholu... Zwykle czułam ulgę właśnie. Ja się robiłam wtedy miłą mamą, nie na dzieci. Ym, z ciała schodziło właśnie napięcie. I, I tak się właśnie złapałam na tym, że y, używam tego alkoholu coraz częściej, nie? Że coraz y, większe ilości tego alkoholu y, nie przynoszą mi takiej samej ulgi jak, jak wcześniej było to w przypadku tej ilości mniejszej, czyli mój organizm się zaczynał przyzwyczajać, nie? Takim, e, takim, e, jakby dla mnie sygnałem, e, taką lampką kontrolną było to, jak ja zaczęłam właśnie mieszać alkohol z lekami. Ja jestem osobą, która ma uzależnienie krzyżowe. U mnie najpierw e, były leki, ja je bardzo długo brałam, dopiero potem dołączyłam alkohol, tak gdzieś z 5 lat temu ten alkohol Zaczął być e, tutaj takim, y, takim y, środkiem, który ja do, dołączałam właśnie do leków i odkryłam, że właśnie tam je, pomieszanie daje szybszy efekt, nie? Co, co tak naprawdę dla mnie, jako osoby lękowo-depresyjnej, było wręcz zabójcze, bo, y, bo alkohol jest właśnie depresantem, nie? Więc ja tak naprawdę zamiast... zamiast... Y, poprawić sobie nastrój tym alkoholem, ja wprost przeciwnie y, y, tym alkoholem właśnie sobie obniżałam nastrój. I wiecie co, y, ja na program weszłam y, y, y, dwa lata temu, właśnie dwa lata temu w sercu, y, kiedy właśnie moje wydarzenia takie, dość y, trudne w, w moim życiu, spowodowały to, że ja nie miałam już y, żadnych innych narzędzi, żeby utrzymać y, ponadroczną abstynencję, nie? Y, udało mi się y, uzyskać, utrzymać tą abstynencję przez rok. Y, bardzo, bardzo dużo mi to kosztowało właśnie lęku. Y, życia w lęku przed tym, żeby się nie napić właśnie. Y, życia w napięciu. Y, y, i i osoba, która właśnie wspierała mnie w tym, umarła. Ja straciłam tą osobę. Ja wtedy poczułam się zupełnie sama. Ja na tamten moment y, y, nie miałam y, wsparcia w swojej sile wyższej. Y, tą siłę wyższą odrzucałam. Uważałam, że jestem, y, że, że, że nie wystarczy chodzić na mitingi, właśnie y, słuchać, że jestem osobą wykształconą, więc ja sobie poradzę, przeczytam parę więcej y, tych y, y, podręczników, nie? i, i będę, będę będę mogła y, się wyleczyć z tego alkoholizmu, nie używając programu. Ja uważałam, że program jest dla tych osób, które naprawdę są w jakichś takich długich ciągach, nie radzą sobie. No, ja, ja uważałam, że sobie poradzę, nie? Y i wiecie co? Właśnie prosząc w tym momencie właśnie swoją sponsor o, o program, kiedy, kiedy ja już czułam w tym momencie, że wszystkie y, narzędzia, które, które chciałam sama wy, wy, wykorzystać, tak? Sama używać, y, wyczerpałam, nie? No bo ile można mówić, że jest mi źle, ile można... Y, chodzić na meetingi, no nie można zamilkać na sali meetingowej, trzeba wracać do rzeczywistości, do rodziny, do pracy. Um, um, I i to, to był taki punkt zwrotny dla mnie właśnie. E, poproszenie o program. Jak ja poprosiłam o program, ja, ja poczułam już pierwszą ulgę, nie? Poczułam właśnie, że przydałam sobie tą szansę na, na to, żeby e, być może, bo nie wiedziałam na tamten moment, y, stać się osobą szczęśliwą i spokojną, tak jak wielu, y, wielu y, alkoholików, których spotykałam na meetingach i których właśnie, do których należała moja sponsor Ania. Y, I teraz y, właśnie wchodząc na ten program, ja nie wiedziałam, co będzie. Ja nie wiedziałam, czego skończę. Y, co było ważne dla mnie. Ważne było właśnie podejście tej mojej sponsorowej. A to nie wybiegać w przyszło. Żeby nie skupiać się na tym, czy, czy coś wyjdzie, nie wyjdzie, jak długo to będziemy robiły. Y, czytały tą, tą, razem tą wielką księgę. Y, żeby po prostu y, nie spieszyć się i nie, i być dla siebie wyrozumiałem. To dla mnie było najważniejsze właśnie w tej relacji sponsor, sponsorowana, ta wyrozumiałość, akceptacja na wszystko, co się dzieje ze mną. I, i to właśnie, to, co mówię teraz, dało mi możliwość właśnie y, tego powierzenia swoich właśnie y, lęków, uraz, y, wszystkich rzeczy, które mnie obciążały, które powodowały, że ja się wstydziłam. I odrzucałam siebie. To wszystko właśnie powodowało, że ja mogłam wypowiedzieć to do, do, do Ani w piątym kroku, wcześniej właśnie wpisując, stosując urazy, lęki, winy, poczucie winy, swoje, swoje relacje właśnie w czterech takich tabelach. Powiem wam, że ja się ogromnie bałam y, tego kroku. Y, bałam się oceniania, bałam się y, tego, co pomyśli moja sponsor. Y, na tamten moment, teraz już wiem, y, y, bo ta nasza relacja jest już ponad dwuletnia i, i zdarzyło się później, po tym piątym kroku, wiele takich sytuacji, gdzie ja to zaufanie tylko wzmocniła mnie do, tej, y, do, do sponsoru. Ale na tamten moment, ja się bałam bardzo oceny. Bałam się y, przede wszystkim tego, że, że zostanę odrzucona. To poczucie odrzucenia właśnie jako alkoholiczce, właściwie od dzieciństwa mi, mi to wziąło. Ja najbardziej bałam się tego, y, że ta kobieta mnie w jakiś sposób oceni, mnie. Jakież było moje zaskoczenie właśnie. Kiedy opowiadając, yy, bolesne dla mnie rzeczy, bardzo trudne, yy, takie, które tak naprawdę chciałam zapomnieć, yy, bo przecież yy, o, zagłuszałam yy, ten ból związany z różnymi wydarzeniami właśnie alkoholem, lekami i mieszaniną yy, tych dwóch, yy. Jak ja zaczęłam mówić właśnie, m, powolutku, nie wszystko naraz, ja ja sobie, sobie podzieliłyśmy oddawanie tego kroku y, na trzy części. To, to, to nie mówię tak, że to jest jakiś schemat, czy ja musiałam, po prostu tak zadziałała Siła Wyższa. Ja wiem, że, że to ona tak zadziałała, bo być może w inny sposób to nie byłoby możliwe, ja bym może nie udignęła, Nie. I pamiętam, jak pierwszy raz e, właśnie oddawałam ten stan hmm. lęki, tak, e, i urazy. E, kiedy, kiedy ja zaczęłam e, słyszeć tą reakcję zwrotną, e, że okej, okay, że, że moja sponsor też tak miał, albo ktoś tak miał, że to jest, e, to jest normalne w tej chorobie, że tak, tak się dzieje. E, Wiecie co, ja zaczęłam po prostu y, swobodniej oddychać. Z każdym wypowiedzianym zdaniem, z każdym kolejnym spotkaniem, oddawaniem właśnie y, tego swojego ciężaru, ja czułam lekkość, nie? I to jest chyba y, pierwsza taka, y, najistotniejsza, y, y, nie wiem, rola czy, czy magiczna moc tego, bo, bo tutaj e, działa siła wyższa cały czas, dla mnie przynajmniej, ja to tak odczuwałam. E, to jest swego rodzaju oczyszczanie. E, ten krok mówi, wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi. Czyli ta sponsor jest na końcu tutaj w tej kolejce, tak? Bóg, ja. Bóg, czyli siła wyższa, bo każdy no, musi odoszaniać tą siłę wyższą z Bogiem. E, i, I drugiemu człowiekowi. Mm. I co? Okej, okay, ja mm, na tamten moment jeszcze do końca nie byłam jakby blisko y, z, z, z Bogiem, z moją siłą W y, Sobie y, wypisywałam to, tak, w tabelach. Ale m, przecież ta moja m, alkoholowa głowa y, mogła mnie oszukać, tak? Y, I tak się działo właśnie, dopiero Dopiero jak e, w rozmowie, tak, e, w wyznawaniu tego swojego bólu, tych emocji związanych z, z wypisywaniem właśnie w tabelach, e, zaczęłam oddawać ten, ten krok. E, dopiero wtedy mogłam zauważyć, e, jak działają właśnie te... E, jak działa ta choroba. E, ja odkryłam na przykład e, Y, że moje urazy y, y, to tak naprawdę niektóre z nich nie są urazami. To są lęki. Ja, ja kierowałam na przykład urazę dystans do jakiejś osoby y, myśląc y, czy pielęgnując w sobie właśnie y, poczucie krzywdy, poczucie bycia ofiarą. A się okazywało, że to tak naprawdę jest mój lęk, nie? Podyktowany jakimś wydarzeniem, jakimś Y, jakąś sytuacją, kiedyś tam zaistniałą, czy to w dzieciństwie, czy, czy, czy nawet dorosłym już, y, wiekowo dorosłym ludziom. Ja uważam, że ta choroba alkoholowa właśnie, czyli kardek czy, każde w sobie y, jest chorobą emocji, nie? Y, nieumiejętności rozpoznawania tych emocji, y, a skoro nie wiem, co czuję, to ja się tego boję, nie? Więc wolę nie czuć, bo, bo czuję lęk. Yy. A w wyniku odkrywania lęku zaczynam działać w taki sposób, że mogę to krzywdzić mnie i innym, nie? Ja wtedy odkryłam właśnie, yy. że nie jestem złą osobą, za jaką siebie uważałam. Że mam wartość jako człowiek. Że niezależnie od tego, mm, y, jak wiele błędów, jak wiele y, y, sytuacji krzywdzących zaistniało w życiu moim, moich bliskich właśnie, to jakiegokolwiek człowieka, który się ze mną zerknął, y, kiedy, kiedy ta y, choroba moja właśnie y, przejmowała nade mną władzę, to, y, to ja poczułam, że, że jestem okej, okay, nie? Okej, okay, y, że biorę odpowiedzialność za to, co zrobiłam, ale nie było moją intencją krzywdzić, nie było moją intencją wyrządzać krzywdy ani sobie, ani innym, nie? Nie chciałam y, y, tego, żeby dzieci się ode mnie odsunęły, nie chciałam tego, żeby y, moja córka się nie bala. Y, y, nie chciałam y, kombinować i być nieuczciwa w pracy mm. wiele takich właśnie rzeczy odkryłam, że, że to są y, mechanizmy tej choroby właśnie, ucieczka z lękiem y, pielęgnowanie uraz, bo to było, bo, bo to pozwalało mi pozostawać w tych emocjach i, i, na, i, i dawało mi w cudzysłowie oczywiście pozwolenie na to żebym ja się napiła, tak? Bo chciałam poczuć ulgę, bo ja na tamten moment nie widziałam żadnego innego wyjścia, tylko w jakikolwiek sobie sposób ulżyć. Czy to alkoholem, jakąś kompulsją, czy, czy, czy, czy czymkolwiek. Co tylko by tą ulgę przyniosło, nie? Yy, Tutaj dla mnie było bardzo ważne... Mm, ja Wiecie co? W tym kroku właśnie... Mm, w piątym, czyli w czwartym się właśnie wypisywało też swoje wady, nie? Jaka wada zadziałała w, w danej sytuacji, a ja na tamten moment bardzo, bardzo trudno mi było te moje wady właśnie yy, tak konkretnie nazwać, nie? Yy, mi to bardzo zblokowało, bo ja uważałam, że yy, jak mi napiszę konkretnie, jak. Wiecie, to dlaczego było mi trudno? Bo ja. Yy, ja nie chciałam. Nie chciałam mieć tych wad. Nie chciałam y, uchodzić za osobę właśnie y, taka, którą, która tylko robi z, dobre rzeczy, nie? Dlaczego ja mam wypisywać swoje wady? Ja nie chciałam. Ja Ja, ja na tamten moment właśnie y, pisząc tą tabelę byłam, byłam jeszcze w, y, na etapie bycia ofiarą, nie? Więc jak ja mogłam wypisać te wady, nie? I, I wiecie co, właśnie dopiero o, wyznając, właśnie omawiając te różne sytuacje ze sponsor, ja, zaczy ja akceptowałam te wady, przyjmowałam je, może nie od razu akceptowałam, ale odkrywałam, uznawałam, że tak, okej, okay, taka wada, lenistwo, taka wada... Mm, Y, chęć y, bycia właśnie, ukazania się w tym dobrym świetle, nie? Więc zmusiło mnie to do, y, do lawirowania, manewrowania, bycia nieuczciwym, nie? Y, y, egoizm, tak? Mnie y, słowo egoizm bardzo... Y, e, egoizm, egocentryzm. Ja nie chciałam y, być y, egoistką, uważana za osobę egoistyczną. Nie chciałam. Y, Uważałam, że, że, że, y, że to mnie nie dotyczy. Dlaczego? Dlatego, że y, będąc w roli ofiary, y, na tej pozycji ja nie, nie uważam, ja nie mogłam dopuścić do tego, że, że ego przejmuje, e, e, dział, e, ujawnia się w moim działaniu, tak? Y, ale właśnie, nawet y, okazu, okazywało się, że że w wyniku zadziałania jakiegoś lęku to ten egoizm też wtedy działa, bo ja chcę po prostu zaopiekować się sobą, ja chcę poczuć się bezpiecznie, więc zrobię wszystko, użyję każdej możliwej swojej wady, żeby yy, ten lęk wyeliminować, tak? Na tamten moment nie, nie miałam innych, innych narzędzi. Wiecie co, tak właśnie oddając kolejną Właśnie um, oprócz lęków też urazy. Um, um, ja zaczęłam odczuwać um, przy, w przypadku właśnie tych uraz, kiedy okazywało się, że tak naprawdę um, również lęk tam działał. nie? Um, ja zaczęłam odczuwać um, zarówno um, jak to określić? Um, coś w rodzaju właśnie współczucia a współczucie jest też elementem y, miłości. Ja zaczęłam odczuwać po prostu miłość własną. Tak powolutku zaczynałam się akce siebie akceptować, nie? To był wstęp dopiero tak naprawdę, bo... bo, y, bo to mi dało możli możliwość tak naprawdę i y, y, y, y, nadzieję do tego, żeby przejść do dalszych kroków, do tego, żeby właśnie ten przyjrzeć się tym wadom do tego, żeby później e, zacząć e, przyznać się do tych krzywd, e, znaczy wypisać tą listę i do tego, żeby, żeby próbować uczeniać, nie? I jakie właśnie było moje zaskoczenie, że e, e, zaskoczenie właśnie, kiedy, kiedy skończyłyśmy, tak? Te, te, po tym trzecim naszym spotkaniu kiedy ja najbardziej się bałam tego spotkania, kiedy mówiłam właśnie o relacjach swoich, o, o związkach przyjacielskich, partnerskich, kiedy, kiedy ja to właśnie wypowiedziałam, ja poczułam się nawet nie tyle lżej, bo to jak mówiłam, z każdym, z każdym spotkaniem poprzednim następowało, ale ja ym, chyba po raz pierwszy siebie tak y, mentalnie przytuliłam, nie? Y, zbliżyłam się do siebie, że, że mogłam powiedzieć, y, że jestem bliżej siebie, nie? Że już nie odrzucam siebie jako kasi alkoholiczki. Ale to był dopiero, jak tak jak mówię, wstępnie, Bo y, no, co było dla mnie ważne? Y, to otwarcie się, to było takie, takiego rodzaju oczyszczanie, nie? Ale też i zaciśnienie więzi ze sponsor y, i, i, i możliwość właśnie y, w tych y, kolejnych krokach właśnie na, na tą większą otwartość i na, y, na szczerość, nie? Do bólu. Szczerość do bólu, nie? Y, do bólu, dlatego że mówienie o tych sprawach bolało, nie? a ja małam mówić o nich bez alkoholu. <głos> więc więc yy, przechodząc tak, czy, czy, czy yy, przechodząc ten ból, czy ten, yy, przeżywając ten ból, przedstawiając go w tej rozmowie, yy, ja się oczyszczałam i, i zdawałam sobie sprawę, że, że mogłam to przejść bez, bez alkoholu, nie? To też, to dla mnie osobiście było bardzo właśnie leczące I, i powiem wam, że... Bo my skończyłyśmy czytać w czerwcu ubiegłego roku, skończyłyśmy czytać ze sponsor Wielką Księgę. Yy, I wiecie co się zadziało? Tak naprawdę dopiero wtedy się zaczęło, zaczęło się, zaczęły się pojawiać różne sytuacje właśnie przypominać mi się ro, y, różne zdarzenia w wyniku y, jakiś tam sytuacji, które, które zaistniały pod, potem. I ja zaczęłam dopisywać. Ja się, ja się wystraszyłam wtedy, że dlaczego ja tego nie powiedziałam y, sponsor, nie? Ja się poczułam jakoś tak winna troszeczkę, nie? E, ale, to, ale właśnie uspokoiłam mnie sponsor, że to jest ok, że oddaję to, y, na ile jestem na dany moment gotowa. Jeżeli wszystko uczciwie powiem, wszystko, co się nic nie zatajam, tak? Yy, ważne jest właśnie, żeby nie... Yy, żeby to ego się nie połączyło. Okej, okay, o tym powiem, a to spłycę, bo może yy, bo be, wypadnę w lepszym świetle. Nie, właśnie ta wada moja wypadania w lepszym świetle, czyli właśnie mówienia, ani całej prawdy, y, czy y, zmieniania prawdy, tak, czy mówienia półprawdy, y, chociaż żadne z nich nie jest prawdą, jak, jak, jak widać, y, nie może mieć miejsca w kroku piątym, bo radzę, że skoro mam być uczciwa, tak, a odczuwam to, y, Rzeczywiście, podstawą jest uczciwość, bo mm, mnie w tej chwili, kiedy spotykają sytuacje, w których ym, ja zachowywałam się w jakiś tam sposób kiedyś, y, mnie już to nie pozwala po prostu zachowywać się tak jak kiedyś, bo ja po prostu nie czuję się ok ze sobą, wobec właśnie siły wyższej, nawet wobec sponsor, która yy, yy, starała właśnie mi się przekazać, poświęciła czas dla mnie, żeby, żeby, żebym ja mogła cieszyć się tą cześć, tak? to mi to nie pozwala na bycie nieuczciwym. Więc jakiekolwiek właśnie y, próby bycia nieuczciwym, zostawienia sobie chociaż czegokolwiek y, dla siebie, nie opłaca się po prostu. Ale to nie jest tak y, właśnie, że... Y, że wszystko się zostawi. Czasem jest tak, że się coś przypomina później, nie? I, i to jest okej. Okay. Zawsze można wrócić do tego kroku. Zawsze można się spotkać ze sponsorem, porozmawiać na ten temat. Yy, a też tak naprawdę rozmowa z każdym innym alkoholikiem, yy, który tak samo ma takie samo ma doświadczenie jak ja, który podobne rzeczy przeżywał, przeżywa Y, może być rodzajem takiego właśnie y, oczyszczenia i, i zrobienia piątego kroku. Ja to tak, tak widzę i tak, tak robię właśnie, postępuję. Chyba z czas skończył tak? Dziękuję bardzo i jeśli są pytania, to, to, to chętnie odpowiem, jeśli będę potrafiła. Dziękuję bardzo.